Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji Antywirus po tej stronie 25 października 2022 roku. Gospodarz ze Zowaty Zoro po drugiej. No, ale usprawiedliwienie nie było w dzienniku. kurde, co tu się dzieje. Było, było. Zrobiliśmy sobie mały, małą przerwę. Powodów tutaj nie brakuje, jest ich aż nadto. Jeszcze zanim do tego, to przepraszam za małą, małą chrypkę. Ma to pewien związek z zaleceniem prezesa, żeby palić wszystkim, za wyjątkiem oponami. To, opon to, to się przekłada szczególnie w, w obszarach, które mają jakieś miejsca dolinowe, takie kotliny i tak dalej. Jeżeli się tam przebywa przez dłuższy czas, no to rzeczywiście gardło cierpi z tego powodu i myślę, że tego, tego sezonu grzewczego będzie to problem szczególnie dla osób, które cierpią na jakieś dolegliwości, czy po prostu bardziej mają wrażliwe oskrzela. Trzeba będzie na to jakieś przewidzieć środki zaradcze, jakieś spacery w górach wysokich czy, czy jakieś inne tego typu historie czy zalepić po prostu okna taśmą klejącą. No tak, ale i tak się nie ustrzeżysz przed tym, bo, no bo jakaś wentylacja musi być, a każda wentylacja ma ujście na, na zewnątrz, bo przecież sam ty czystego powietrza nie wyprodukujesz. więc No chyba, że masz specjalne filtry, takie zaawansowane, aktywne filtry, które mają recykling, czyli potrafią odzyskiwać wartościowe rzeczy z powietrza i jeszcze filtrować to, co jest na zewnątrz, nie? bo tlen zużywasz, więc musisz mieć cały czas dopuszczanie powietrza z zewnątrz do, chociażby do klimatyzacji, żeby utrzymać minimalny poziom tlenu, ale to z zewnątrz trzeba przefiltrować. No są takie instalacje, to faktycznie to ładnie kosztuje. Nie wiem, czy mnie na to stać i czy bym coś takiego instalował, Wiem, że w dużych miastach na równinach występuje tego typu problem smogu na Śląsku w szczególności, który nie jest specjalnie doliniasty, ale jest strasznie gęsto zaludniony i tam już od dwóch tygodni występują regularnie, jeżeli tam jest odpowiednie ciśnienie i wilgotność powietrza, no to występuje zjawisko smogu i przekroczone są normy pyłów tych zawieszonych no, kilkukrotnie, więc no, jest problem i on będzie oczywiście w ramach dymienia kominów narastał. No, ja bardzo nad tym ubolewam, bo to nie jest tak, że jako wróg tego globalnego ocipienia jestem wrogiem przez tego powietrza. Generalnie energia odnawialna działa w jakimś tam racjonalnym zakresie i jest odpowiednio zastosowana, wspomaga energetykę. No ale ta prawdziwa przemysłowa energetyka zaopatrzona w elektrofiltry w ciepłowniach i elektrociepłowniach węglowych no, nie produkuje tych zawiesień w powietrzu, bo one są wszystkie filtrowane w ponad 99%. Po prostu. I na Śląsku po epoce komunizmu powietrze dramatycznie się oczyściło właśnie z powodu zastosowania masowego, przymusowych elektrofiltrów. No ale teraz zmiany gospodarcze w tym sezonie doprowadziły do renesansu smrodu, No, co to jest, to, to jest po prostu żenada po całości że rządy dobrej zmiany do tego dopuściły energetycy, ci wszyscy górnicy, no po prostu załamują ręce, no bo, no bo to jest powrót do totalnego dziadowstwa. No wiadomo, czym kończy się palenie przykładowo węglem brunatnym w starych kopciuchach, to jest zwykła tragedia, bo zasadniczo ile się masy wsadzi, tyle się wyjmuje w postaci żużla i popiołu, już nie mówiąc o utracie yy, tego transferu cieplnego na wymienniku wewnątrz kotła. Jest to duży, duży problem i widać najwyraźniej, yy, że takie agresywne przeszarżowanie przez y, ekologów spowodowało opłakane zupełnie skutki. Ale one są przewidywalne. Przecież myśmy to wiedzieli już dawno temu, że do tego dojdzie, bo, bo ci goście, którzy to <grym> tym wszystkim sterują, oni mają po prostu taki zamiar. Oni twoje i moje zdrowie mają gdzieś. No oni chcą osiągnąć pewien skutek polityczny makro, który polega na tym, że przestaniemy używać na, naszych zasobów i będziemy je zamiast wydobywać u siebie tanio, będziemy importować zamienniki za pięciokrotną cenę i to zdołuje nas gospodarcze i taki jest zamysł, żebyśmy mniej produkowali, mniej konsumowali, żebyśmy po prostu wrócili do totalnego dziadostwa, zmniejszyli swoją konsumpcję mniej więcej o 50%. Ja zacytuję mistrza, który rządzi obecnie. Będziemy dalać za miskę ryżu. A propos, nagrania z tej, z tej jaskini zbójców, nowe, czekają na publikację i mam nadzieję, że się ujawnią sowy i przyjaciół, te niedobitki, których nie, nie pokazano jeszcze. Tak? Mm. Tak, to jest zupełnie nowy rozdział tutaj, bo widać ostatnio wysyp tego typu jaskółek. Wiewiórki donoszą zewsząd o różnych ciekawych sprawach. Widać, że walka wyborcza też już rozgorzała ostro, ale to mogą być rzeczy znaczące, chociaż z drugiej strony niektóre są już mocno przeterminowane. No są i to pokazuje mizerię żałosną tej całej prokuratury i tej całej reformy sądownictwa, która te kwity trzyma 10 lat pod tyłkiem i nic z tego nie robi. I wszystko jest prowadzone nie według, już nie mówię nawet o literze i duchu prawa, tylko wbrew nawet zdrowemu rozsądkowi. Zgodnie z doraźnym celem socjotechniki politycznej. Po prostu. Tak jak wskazują sondaże, tak tym się zarządza tą całą sprawiedliwością makro. Te najważniejsze rzeczy, które wymusiły zmiany rządów przed y, niemalże ośmiu laty, do dzisiaj pozostają ścisłą tajemnicą. Nic z tego nie rozwikłano. Nic z istoty. Skąd się to wzięło? Kto za to zapłacił? Kto był sponsorem? Dwie, płatki, dwie płotki z jednej strony poszły do więzienia, kilku kelnerów także nam odbębniło wyroki i jeden z nich się okazuje teraz śpiewa na zeznaniach. No Notabene nie dzisiaj, tylko dwa lata temu, po odbyciu staży w telewizji polskiej, razem z córką lukratywne zlecenia milionowe zaliczyli. Przypomnieli sobie, no, że tam jeszcze coś innego mówiono. Po siedmiu latach sobie przypomnieli, tak? To myślę, że to wszystko jest związane z takim bardzo ważnym przykazaniem miłości, które chyba w Magdalence było wyartykułowane po raz pierwszy. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I tak to trwa przez ponad trzydzieści już lat, co obserwujemy na własne oczy, aż nadto wielokrotnie. Tak, ale zauważ, że teraz jest kolejna iskierka nadziei już bardzo poważna, dlatego, że ten układ on działał, dopóki było stabilne otoczenie zewnętrzne. A to stabilne otoczenie zewnętrzne właśnie się rozerwało. Bo mamy wojnę na Ukrainie, która sama w sobie podważa status quo, w sensie makro, równowagi sił, no i dwa, jej wynik obecny i przyszły jest absolutnie niepewny. I nie wiadomo, które stronnictwo wygra, które będzie górą, jakie kierunki będą dominujące. Nie wiadomo, u kogo służyć, ale jest absolutnie pewne, że obecna ekipa zużyła się moralnie i faktycznie do tego stopnia, że nie jest w stanie dalej prowadzić wiarygodnie spraw w nadwiślańskim terytorium etnograficznym, z tego powodu, że Indianie się puntują, bo rachunki za prąd, gaz i węgiel, którego nie ma, a ten, który jest, jest niepalny, po prostu są zbyt wysokie. Bo Michał się. Tak, no właśnie, się... właśnie w, w, chyba to wczoraj yy, chciano zamurować, związkowcy chcieli zamurować drzwi premierowi nie wiem jak, jakimi cegłami, jaką zaprawą, na ile to było mocne, natomiast rzeczywiście byli wkurzeni. Widać było, że te emocje już zaczynają dobijać do poziomu krytycznego i z całą pewnością ten poziom niezadowolenia będzie się rozprzestrzeniał na kolejne grupy zawodowe i przede wszystkim na coraz szersze grupy społeczeństwa, ponieważ... Im zimniej jest w obecnych sytuacjach, tym gorzej będzie w ogóle dla codziennego życia, braki węgla i tak dalej. Znajome ostatnio otrzymał właśnie ten, ten obiecany trzytonowy deputat węglowy po obniżonej cenie wtedy, kiedy został wysypany przed okienkiem piwnicznym w mieście to wszyscy przychodnie bez wyjątku pytali, skąd pan nabył ten węgiel. A już najciekawszą sprawą było, kiedy nie pytany o nic chłopczyk, dziesięciolatek około lub trochę mniejszy, zadał również to, to samo pytanie, więc widać, że temat jest popularny. Tak i będzie oczywiście nieustająco popularny, bo deficyt węgla tego, nazwijmy to domowego, czyli tego sortymentu typu e, groszek kostka brykiet, który się nadaje do polenia w piecach domowych, wynosi w zależności od tam różnych szacunków od 5 do 10 milionów ton. I to się w tym sezonie grzewczym raczej nie zmieni. Nie, no nie tym bardziej, szans. że uruchomienie nowej ściany to jest e, grube kilka miesięcy, a zasadniczo kilkanaście, około roku, e, żeby te wszystkie instalacje Odświeżyć. W wielu miejscach wycofane są obudowy chodników, które to umożliwiają bezpieczne wejście do, do tego chodnika, do tej przestrzeni, a wycofana obudowa powoduje, że następują sektorowe zawały, zatem nie da się tego już reaktywować w prosty sposób, to już są, że tak powiem, jakieś remontowe podejścia do, do sprawy. Także wiele kopalni zostało najzwyczajniej zdewastowanych poprzez wyłączenie ich z druhów w sposób wprost sabotażowy. To nie to, co w Czechach i w Niemczech, gdzie po prostu na bramie powieszono kłódkę, teraz tą kłódkę ktoś otwarł i, i są próby czy już ostre działania, żeby te pokłady reaktywować i te kopalnie, te zakłady. Natomiast u nas a to zalewali wodą, a to zasypywali piaskiem, kruszywem, byleczym. wycofywali te obudowy, demontowali to wszystko. Niedalej, jak trzy dni temu widziałem właśnie, jak w relacji jakiejś internetowej żurawie demontowały windę w kopalni. Już nie pamiętam, której, ale no taki dosyć przykry widok, szczególnie w, w tych okolicznościach likwidacja kopalni nadal kontynuowana, no to jest dla mnie już zwykły sabotaż. Myślę, że Ostronosy, który jest tego ojcem chrzestnym, doskonale zdaje sobie sprawę, że na tym popłynie i być może na to wskazują różne sygnały, zostanie poświęcony na ołtarzu no, koniecznych ofiar jako naj najlepszy kozioł ofiarny w tej sytuacji, wręcz oczywisty, ale on się broni i to ciekawe, że wybrał na pole obrony Brukselę, bo jest jednym z inicjatorów ustawy kagańcowej, europejskiej, która ma w zamiarze totalną cenzurę, no bo jest wojna i ten przeciwdziałamy Rosyjskiej dezinformacji, a nasz rządziciel wpadł na błyskotliwy pomysł, że do repertuaru rosyjskiej dezinformacji należy dopisać, jak w verbis, stwierdzenia w rodzaju: Do kryzysu energetycznego w Polsce przyczynił się premier Morawiecki osobiście, bo pospiesznie, bez analizy ekonomicznej oraz feasibility study, pozamykał kopalnię, a potem przedwcześnie ogłosił embargo na rosyjskie nośniki energii, w tym węgiel, ropę i gaz, co jest oczywistą oczywistością, ale no, jego inicjatywa jest faktem, on to przedsięwziął, to zaproponował, są na to dowody z agencji prasowych, więc chyba mu się pali pod fotelikiem. Można by część tej energii odzyskać w ramach rekuperacji i to, co mu się pali pod fotelem, wykorzystać do ogrzewania mieszkań. I taką wyrażałbym osobistą nadzieję, no bo skoro ma być zimno, to chociaż niech będzie trochę cieplej i wesoło. Tutaj od razu mi się przypomina wypowiedź jednego z wojskowych notabli irańskich, że w ramach sankcji tam na niego nałożonych skonfiskowano mu aktywa, na co on przedstawicielom Unii powiedział, że proponuje im zakup węgla do ogrzewania swoich obywateli za, za te czynniki finansowe, które mu zabrano. Także już widać, że poziom humoru zatacza coraz szersze kręgi. Humor zawsze był czymś, co poprzedza upadek czynników władzy. To zresztą widzimy na przestrzeni już dekad. Jest to raczej dobry znak, muszę powiedzieć. Tytuł dzisiejszej audycji też brzmi nietypowo, ponieważ jest to zwrot półtechniczny, a półrozrywkowy. Licznik Geigera z alkomatem. Wbrew pozorom może być takie urządzenie, które zawiera oba te mierniki. Jak nie jedno, to drugie zawsze coś się przydać może, szczególnie wobec tych zaostrzonych punktów karnych i mandatów za różne przewinienia. W związku z tym chodzi tutaj o to, że żyjemy w coraz bardziej absurdalnych czasach i od bardzo poważnych zagrożeń po zwykłe Przemęczenie już tą całą sytuacją i właśnie ta też przerwa przynajmniej z mojej strony nastąpiła także z tego powodu, że nagromadziło się szereg szereg spraw i zawodowych i rodzinnych i tutaj remontowo-budowlanych, które postanowiłem sobie nadgonić z bardzo prostej przyczyny, ponieważ każdy dzień obfituje w taką masę tych po prostu absurdalnych głupot, że nie sposób tego y, tak rzetelnie śledzić i czasem trzeba się z tego wymiksować, żeby po prostu nie zwariować zupełnie, y, bo śledzenie tych wszystkich kroków i y, próby analizy strategicznej, co będzie dalej, no w pewnym momencie po prostu zawodzą, bo człowiek nie jest w stanie wpaść na to, jak te barany na samej górze są w stanie zarządzać całymi państwami. W związku z tym człowiek po prostu w pewnym momencie musi zacząć skupiać się na sobie, przestać się interesować tymi mediami, przynajmniej higienicznie, te, co też Państwu, że tak powiem, proponuję od czasu do czasu, żeby zobaczyć, jak inaczej świat wygląda. I w związku z tym zdecydowanie robota idzie szybciej, bardziej celowo człowiek się tak nie denerwuje, jest w stanie się skupić troszkę na własnym otoczeniu, bo niestety przez te nasze ciężkie czasy bliscy zazwyczaj nieco cierpią, będąc odstawionymi na bok, bo każdy z nas zajmuje się problemami, czy to biznesowymi, czy to kwestią utrzymania, płacenia rachunków, kredytów hipotecznych, kursów walutowych, nie wiadomo czego jeszcze, co stanowi w wielu przypadkach istotne zagrożenie budżetu domowego. No ale z drugiej strony to są procesy długotrwałe. W przypadku krachu to wszystko będzie się walić jednocześnie dla wszystkich prawie, że w związku z tym wszyscy będą w podobnej sytuacji. Natomiast jednak co jakiś czas warto posterować tymi swoimi procesami detalicznie i z bliska. Czyli bardzo kwieciście. I... No, obficie i obrazowo zdementowałeś pogłoski, że byłeś na kacu i, i, i jesteś usprawiedliwiony, bo po prostu byłeś na robocie. No. Tak, tak należy to rozumieć. A propos, bo tu wspomniałeś o kursach walutowych, Ostatnie były ciekawe ruchy na, zarówno na początku tygodnia na kursach jak i na obligacjach i to czy masz o, jak... obligacje to jest w masz ogóle jakieś poszukanie do tego 9% na 10 latkach polskich no to muszę powiedzieć że jest ładnie co oznacza jak przypominam im wyższe oprocentowanie tym gorzej bo to oznacza że brak chętnych po niższych kwotach więc wiarygodność zasadniczo spada w dosyć szybkim tempie. Za tym oczywiście podążają lokaty, 7,5% bodajże w PKO już jest, BP. Więc widać, że tutaj ta wiarygodność państwowych publicz... finansów publicznych się po prostu sypie. To ciekawe, powiem Ci, że było takie małe trzęsienie ziemi, które poruszyło niebo i ziemię w Warszawie, w szczególności w otoczeniu zbiegu ulicy Żelaznej i bodajże tam Miedzianej. Chodziło o to, że w piątek odwołano z krótkim wyprzedzeniem przetarg zaplanowany wcześniej, obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na potrzeby, to była miliardowa oferta na potrzeby funduszy covidowego i nowego długu na zakup uzbrojenia dla sił zbrojnych, na te ostatnio zawarte przez Błaszczaka kontrakty. Czyli sprawy bardzo poważne, powiedziałbym nawet zasadnicze, nie było chętnych. I samo to, że przygotowanie tego przetargu było takie lebiegowate, jak to mówią u nas na mieście, plus, że no, powiało, że tak powiem, grozą w związku z tym, no, to jest poważny sygnał ostrzegawczy, takie czerwone, błyskające światło. No i zaciałały przez weekend ośrodki propagandy, które wszystko dementowały, no plus od poniedziałku, od wczoraj, zaczęła się bardzo ładna reakcja na rynku. No i we wtorek, poniedziałek był strzał, wystrzał powyżej bandy obligacji. Dziesięciolatki miały w pewnym momencie w południe bodajże 9,2% urobek, czyli taką dawały, taki dawały kupon polskie dziesięciolatki no niespotykany wynik do tej pory bo jeszcze kilka tygodni temu to było 7% Na no, rok temu to było 2,5% bodajże tak, to jest, <laughs> więc jest zupełnie, zupełnie inna epoka jeżeli by tak policzyć gdyby na no szybko gdyby założyć, że polski dług publiczny wynosi 1,5 biliona złotych to jest mniej więcej oficjalnie tyle jest wyższy tak naprawdę no, załóżmy, że to jest prawda to rocznie trzeba by płacić przy takim poziomie przeciętnym. Oczywiście tu chodzi o cały wachlarz tych różnych długości obligacji, to jest cała ta, tak zwana krzywa rentowności. Od jednego miesiąca do tam kilkunastu, tam dwudziestu lat to różnie wygląda, ale zasadniczo te rentowności powinny rosnąć z biegiem czasu, prawda? Im dłuższy okres, tym większe ryzyko, więc większa premia powinna być. No ale tu w tych obecnych warunkach to wygląda inaczej, krzywa jest często wklęsła w kilku punktach. Nie tylko u nas, w Stanach Zjednoczonych, w Europie to wszystko jest pokiereszowane na maksa, ale przeciętnie można wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś w środku tej krzywej no to powinna być przeciętna, że tak powiem, rentowność, którą można uśrednić na cały zakres. Więc Załóżmy, że te dziesięciolatki są w środku, więc jeżeli by tak było regularnie, no to polski dług rozłożony na te różne długości zapadalności, no powinien te półtora biliona, 1500 miliardów, żeby było jaśniej, dawać przy tej rentowności 150 miliardów odsetek rocznie. No i wyobraź sobie te 150 miliardów dorzucone do polskiego budżetu jako obciążenie, jako wydatek. Stronę wydatkową. Czy Morawiecki ze, swoim nową, ze swoją nową ministerką od finansów rzeczkowską w ogóle biorą to pod uwagę? No w założeniach budżetowych nic takiego nie ma. Czyli mamy informację wysprzedzającą, że polski budżet na bardzo szybko, najpóźniej w pierwszym kwartale po prostu nie będzie się spinał z powodu dramatycznego wzrostu kosztów na tak zwaną obsługę długu, co jest niczym innym jak eufemizmem na przypadające odsetki od tego, co żeśmy już dawno temu pożyczyli, a teraz musimy spłacać przynajmniej odsetki, jeżeli nie kwoty kapitałowe, które próbujemy na bieżąco rolować w postaci następnych pożyczek, tak? No. Tak. więc rozumiemy jazdę, jak to zaczyna się taka jazda z przygodami figurowa na twardym i ostrym zboczu, na czerwonym szlaku to właśnie teraz ta jazda się zaczyna dopóki było tam półtora, dwa, pół trzy procent, to panie spokój, swoboda, rolujemy w każdą stronę, a teraz nagle i no, dziewięć no mamy ząk, nie było nikogo chętnego to nie znaczy, że oni się nie pojawią za moment, bo to było chwilowe zawirowanie. Tu dementuję wszystkie plotki, że Polska jest niewypłacalna, że fundujemy ruską propagandę, że siejemy zamęt i straszymy naszych współrodaków niechybnym zawałem finansów publicznych. To nie jest prawda. Do tego jeszcze jest spora droga, ale pierwsze... Dobra przestroga dla każdego kierowcy. Jak zaczyna błyskać czerwone światło na kontrolce, to wypadałoby się przyjrzeć, czy to jest tak, coś tam nie styka, czy to jest jedna z tych kontrolek, która mówi o żywotnych funkcjach, że tak powiem, całego mechanizmu, że coś tam się zatarło, coś ma wy za wysoką temperaturę, coś to, to warto by to sprawdzić. Dla mnie, jak to się temu przyjrzałem, no to jest jeden z tych sygnałów organicznych, że coś poważnego jest nie w porządku w tym całym systemie. Na razie tylko tyle. Jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji tej, tej choroby, która moim prywatnym zdaniem jest nieuchronna, ta eskalacja, bo jesteśmy na trajektorii, która prowadzi wprost do, ku przepaści, ale to tylko jest moje zdanie i Leszka Balcerowicza, którego nigdy nie byłem admiratorem, ale od kilkunastu tygodni uważnie go słucham i znajduję bardzo mało błędów i wypaczeń i kłamstw w jego wypowiedziach, co jest rzadkim no, przypadkiem w mojej historii osobistej zaczynam się nawracać na Balcerowicza, a może Balcerowicz się nawraca na mnie, nie wiem. Znajdujemy punkty wspólne, bo akurat tak się zdarza, że jest bystrym obserwatorem i punktuje no jako koneser tej sztuki celnie. Wszystkie błędy Glabskiego i jego ekipy, także no, trudno się dziwić, jako były prezes Banku Centralnego, to on doskonale wie, o czym mówi. <grym> Więc <grym> byłbym zaskoczony, gdyby, gdyby popełniał tu błędy. No i znajdujemy to punktystyczne. On mówi, że jedziemy w kierunku przepaści na razie powoli. No ale jak ten stan się utrzyma tego kierunku jazdy, no to sam rozumiesz, że wyciągamy podobne wnioski. Tak, ale nowoczesna ekonomia ma jeszcze tutaj pojęcia pośrednie, mianowicie bankructwo techniczne. To jest taki ni pies, ni wydra żeby tych etapów dojścia do, do katastrofy było więcej, to wprowadzono właśnie taki stan bankructwa technicznego. Także technicznie oczywiście tak, ale w związku z tym, że są kolejne instrumenty, które można wyciągnąć z szuflady, tam jakieś pochodno od pochodnych, przecałkować to wszystko, dopisać coś, dodrukować. Ale ta epoka, zdaje się, już powolutku dobiega końca. To było modne tak gdzieś 20 lat temu. Notabene Argentyna trenuje to regularnie. Nie wiem co ile lat, jaka średnia wychodzi, ale to tam już z 9 razy oni się tam całkowicie wypszczykali z pieniędzy i zbankrutowali publicznie. Technicznie i faktycznie nie? Jakich... No, gdzieś, gdzieś 9 razy chyba. Tak tyle ale, pamiętam. Ale czy my możemy zbankrutować technicznie, czyli tak jakby być w ciąży technicznie na pół w ciąży, na pół bankrutami? Możemy... No właśnie nie wiem, czy my się kwalifikujemy do tego zbioru krajów, które takie przywileje mają, bo możemy być akurat krajem, który nie spełnia kryteriów bankructwa technicznego. I połowicznej ciąży, tak? Że... Połowicznej ciąży przy okazji też. Bo tak, bo nie jak... wiem na pewno, nie wiem. To trzeba specjalistów zapytać yy, od bankrutowania. Yy, może nawet sam premier by wiedział, jak to jest. Czy my tak tylko technicznie, czy się tylko do tego zbliżymy, czy przekroczymy, o ile i tak dalej. To już są takie niuanse bardzo wysokiej ekonomii. Ja Ci dam pewną wskazówkę, bo yy, Tobie by się wydawało, że złotówka jest twarda i yy, znosi tylko... Stany zero ale być może zadziała w naszym przypadku etos korpus kolarnofalowy, czyli, czyli fizyka i geopolityka finansów wielopostaciowa, że można być bankrutem, a jednocześnie być w stu procentach wypłacalnym w tym samym momencie. Ja podejrzewam roku. właśnie tę sytuację, ale jeszcze nie, nie przeniknął mój umysł tej, te, tego, tak, tego. Ale sprawy. ja ci podam ja ci podam tutaj, y, y, y, skąd wziąłem to natchnienie y, nowoczesnej tech, y, techniki kwantowej, finansów kwantowych Polonii, Judeo Polonii, czy Judeo Ukropolonii, jakbyś chciał. No bo właśnie ze wschodu takie sygnały dochodzą, że Ukraina jest nadal pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dostała ostatnio od nich miliardowe wsparcie. Kolejna transza tak zwanego kredytu została udzielona. Natomiast na bieżące potrzeby stało przed kilkoma tygodniami. Mało kto to zauważył, bo u nas media tego nie propagowały szeroko. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone doszły na tej konferencji tak zwanych darczyńców w niemieckiej bazie wojskowej, czy amerykańskiej tak naprawdę, w Niemczech bazie lotniczej doszły do porozumienia, że no, cóż zrobić? Wobec napaści rosyjskiej na samostyjną Ukrainę, jak to mówią w, w Kijowie i w Lwowie, no trzeba im pomagać. No i nasza pomoc nie zna granic. Będziemy bronić Ukrainy do, do samego końca bez żadnych ograniczeń. No i w świecie finansów to obecnie ma taki wymiar, że jak zażądał prezydent Żelejski, potrzebuje 3 miliardów dolarów, czy tam euro, bo jest tam prawie parytet, więc można tak to przeliczać, co miesiąca im się należy. I to już nie w postaci, już powiedzmy sobie prawdę, żadnych tam kredytów, bo zabezpieczenie tych kredytów jest i tak wątpliwe, więc niech to będzie darowizna. Żeby utrzymać to państwo na biegu, no trzeba wydawać, czy dotować, czy przelewać co miesiąc 3 miliardy dolarów, czy tam euro do kasy, bo tyle wynoszą bieżące obciążenia na pensje, na wydatki, na uzbrojenie, na, na środki obrony, na wyposażenie wojska, no, na urzędników i tak dalej, na utrzymanie państwa w stanie wojny. I to bardzo łatwo jest zrozumieć, bo w czasie wojny, kiedy PKB państwa spada o jedną no, trzecią, to jest wielki problem, bo podatki, nominalnie dużo niższe, bo ściągane z mniejszej liczby przedsiębiorstw, które i tak są w zapaści, mają o wiele niższą ściągalność, no bo jest wojna, no tam księgowy, tam umarł, a ta inna firma się zamknęła, kto inny uciekł za granicę i tak dalej, nie ma z kogo tego ściągać i tak dalej, to wiadomo, zamieszanie wojenne powoduje wielkie ubytki w kasie państwowej, nie tylko po stronie wydatków, ale także po stronie wpływów podatkowych, no bo państwo się rozchodzi w szwach, i to jest łatwo zrozumiałe. Więc nie dziwię się, że Żeleński o te zapomogi prosi i ma jakieś moralne uzasadnienie, żeby tego, żeby na to oczekiwać. No skoro Unia Europejska, Stany Zjednoczone i NATO to wsparcie obiecują, no to kolejny krok to dawajcie pieniądze, bo ich nie mamy i bez tej pomocy zginiemy. Rosjanie nas po prostu wymordują. Tak? Ja to rozumiem, to jest logiczne. No i taką pomoc Unii Europejskiej w osobie prezydent, czy jak ją nazwać, komisarz van der Leyen, no i w osobie prezydenta Bidena przyobiecały. I ty, takie jest ciche, oficjalne porozumienie obecnie, że 3 miliardy co miesiąc będą wpłacane na, konto, na konta w, w Kijowie. I to się dzieje. Ale wiadomość z ostatniego tygodnia bardzo... Moim zdaniem denerwująca, jednocześnie ostrzegawcza, brzmi następująco. Prezydencja kijowska powiedziała, że tę kwotę trzeba będzie podwoić. Że obecnie, to jest wiadomość poniedziałkowa z wczoraj, rząd w Kijowie potrzebuje wsparcia co miesiąc w wysokości nie 3, ale 6 miliardów. No i tutaj otwierają się znane w historii schody, no kiedy zobowiązania rosną w tempie wykładniczym. Tak? Razy dwa, razy dwa, razy dwa, tak do nieskończoności. Krótko mówiąc, jest to typowy objaw totalnej niewypłacalności zapaści finansowej. Ja nie chcę tego dalej komentować, bo oczywiście byłbym w stanie, ale, ale to szybko zostanie wygłoszone do stuprocentowej ciszy, więc na tym na razie się zatrzymajmy na tych objawach, które same w sobie już są na tyle wymowne, że już chyba komentarza dalszego nie trzeba. Dorzucić by można było pewne techniczne aspekty w związku z awariami źródeł prądu na Ukrainie, które przekraczają grubo 30%. Niektórzy twierdzą, że to jest 40% lub nawet więcej, bo tutaj się tego nie dowiemy i jeżeli przez dłuższy czas w dużych miastach są poważne wyłączenia prądu albo są obszary czy dzielnice bez prądu, co za tym idzie bez wody i bez e, kanalizacji w pewnych obszarach, to, to zależy od, oczywiście od ukształtowania terenu, no to zasadniczo, dzisiaj taki artykuł czytałem, jeżeli ktoś nie posiada dostępu do wody pitnej, nie posiada agregatu prądotwórczego z paliwem, a przynajmniej kozy do gotowania i do ogrzewania, no to nie ma co szukać w tych miejscach. No to jest bardzo prosta, wytyczna, zresztą zrozumiała i naturalna, że takie miejsca, które się nie nadają do życia, to się po prostu opuszcza. No a gdzie można je opuścić? No w, w tamtym przypadku tylko na zachód. I to taka jest właśnie tendencja, że specjaliści od migracji którzy wiedzą, jakie okoliczności są potrzebne do tego i jaki procent ludności jest gotowa porzucić swoje miejsca ze względu na po prostu niemożność życia w tych obszarach, no to wiesz, czy tutaj kilkumilionową falę migrantów, którzy są pozbawieni środków do życia po prostu. Także to nie ma się co temu dziwić. Tego się należy spodziewać. Jak to zostanie rozwiązane tutaj od strony socjalnej, trudno sobie na razie wyobrazić, bo Niemcy już postawiły szlaban, że nie są w stanie przyjmować więcej migrantów ze wschodu. U nas to nie jest jeszcze tak wyraźnie powiedziane, natomiast te możliwości rzeczywiście się kurczą. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. To no, wcale nie jest trudno, bo po przygotowaniach władz centralnych i wojewódzkich, to wiadomo, co się stanie. Mianowicie granica na Odrze zostanie zamknięta na głucho, kiedy do Polski zwali się fala uchodźców po jakimś krytycznym wydarzeniu, albo po prostu w miarę postępowania ofensywy wojsk rosyjskich na wschodzie, które będą wyłączały duże sektory gospodarki bytowej ukraińskiej, co się dzieje. Bez prądu i bez wody po prostu nic nie funkcjonuje ludzie są, znajdują się w stanie kleski humanitarnej, nie mają dostępu do sanitariatów, zaczynają się objawy zakażeń masowych. I, I co bardziej przewidujący, po prostu się ewakuują, bo wiedzą jakie będą nieuchronne skutki przebywania w strefie zagrożonej brakami prądu i wody, po prostu wiedzą, że za chwilę, za dwa, trzy tygodnie wystąpi fala na przykład jakiejś choroby zakaźnej, tyfusu albo nawrót chociażby covid na który nie będzie żadnego, lekarstwa, bo, bo nie będzie można zatankować, nie będzie czystej wody, nie będzie można się odkazić, nie będzie niczego. Bez prądu i bez wody nic nie funkcjonuje. Więc fala ucieczki, jeżeli tylko zostanie podsycona jakimś sygnałem prowokacji dużej skali, o co jest nietrudno w tych warunkach, runie w kierunku zachodnim, przewidywalnie do Polski. Niemcy są już przygotowani na to, w sensie swojej organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo od kilku tygodni publikują, i to nie tylko na użytek wewnętrzny, ale międzynarodowy, alarmujące statystyki, że właśnie osiągnęli stan nasycenia zdolności opiekuńczych tych różnych centrum, centrów do spraw uchodźców i wskazują na przyczynę. No, z Polski napływa wzmożona fala uchodźców, tak zwanych ukraińskich, ale w których w tej fali dużą, duży odsetek to są uciekinierzy z Afganistanu, Iraku, Syrii i, i krajów podobnych, nawet afrykańskich, mocno opaleni obywatele z Afryki Centralnej się pojawili w Berlinie. No i oni oczywiście są pracowicie zliczani. Ten pik imigracji wyliczono na w stosunku do miesięcy letnich na kilkadziesiąt procent, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, osiemdziesiąt. To jest, stanowi podstawę do alarmowania przez służby graniczne rządu federalnego, centralnego w Berlinie i ten w odpowiednim momencie po prostu postanowi o zamknięciu granicy z powodu przekroczenia limitu możliwości opieki nad tymi uchodźcami. To jest przewidywalne. O tym już miesiące temu mówiono i ja to relacjonowałem, więc jestem w tej sprawie bez winy, bo ten scenariusz jest jakby już wkomponowany w, w, w cały pejzaż. że Tak się stanie. Jeżeli na Ukrainie coś poważniejszego się stanie, powodującego masową panikę, no to wtedy Niemcy zamkną swoją wschodnią granicę na Odrze. No z powodów właśnie humanitarnych i socjalnych nie są w stanie więcej udzielić pomocy. I tyle. Mogą przelać ileś tam milionów, kilkadziesiąt na przykład, na konto Caritasu w Warszawie i dziękuję, gratulujemy Wam, no, że jesteście tak solidarni. No, no i to wszystko. Tak, i A rząd w Warszawie, że... ja do, dokończę, rząd w Warszawie nie Proszę. prowadzi żadnych rozmów na szczeblu europejskim zajmujących się tym tematem. Niczego takiego, mimo uważnego obserwowania mediów, nie dostrzegłem. Morawiecki, całego ekipa, w szczególności ci ministrowie od spraw socjalnych, pani Maląk i tam reszta, nie zajmuje się tym tematem na, na forum europejskim. Tak jakby temat nie istniał, a jest potencjalnie najgroźniejszym zagrożeniem nie tylko demograficznym, ale też politycznym dla Polski, dla całej Unii Europejskiej w tym regionie. Także gospodarczym, porządkowym, no i socjalnym, bo to po prostu ludzie przyjdą, którzy są w, w dużej potrzebie, nie posiadając możliwości tutaj żadnych, opuszczając swoje domy. Podejrzewam, że również bez samochodów i bez paliwa, bo wiadomo, że nie da się zatankować bez, bez prądu. Nawracając jeszcze do tych tematów granicznych. Podobne działania podejmuje zarówno Słowacja, jak i Czechy. W podobnym kierunku to zmierza. Nie wiem, czy oni już mają pełne kontrole wprowadzone, ale bywały takie momenty, kiedy te kontrole były intensyfikowane. Także te wszystkie punkty graniczne są reaktywowane i one po wielu, wielu kilkunastu latach zupełnej nieczynności, zostały znowu y, przywrócone do pracy. Y, sądzę też, że w obawie przed rzeczywiście jakimś incydentem, który może spowodować duże naślenie ruchów migracyjnych. Y, dodać też należy, że taki incydent nie musi być... Y, incydentem faktycznym, może być incydentem medialnym. Z tego względu, tak jak mieliśmy do, do czynienia z tą elektrownią w Zaporożu, gdzie obie strony, zarówno rosyjska, jak i ukraińska, e, szantażowały się wzajemnie, że e, druga przewiduje taką czy inną e, prowokację. E, w wielu przypadkach to są dla e, zwykłej publiczności rzeczy absolutnie niesprawdzalne, ponieważ wyłącznie rzetelne komisje, które mogą, międzynarodowe, które mogą tam po prostu zwizytować to miejsce, mogłyby cokolwiek powiedzieć. Natomiast najczęściej jest to traktowane jako niemożliwe z tego względu, że teren jest zamknięty, brak możliwości wejścia, wkroczenia, czy nawet czasem przelotu nad tym obszarem. Pozwala to na najróżniejsze nadużycia informacyjne. I co tu dużo mówić, braki informacyjne i informacje niepełne lub informacje mylące w takim czy innym zakresie mogą być przyczyną dużych niepokojów grup społecznych z tamtych regionów czy z regionów sąsiadujących. A wiadomo, psychologia tłumu mówi o tym, że jak część publiczności zaczyna panikować, to lecą za tym wszystkim. Wszyscy są przecież na to wielokrotnie dowody różnych katastrof na imprezach masowych, gdzie niewielki incydent spowodował masowe ruchy publiki, która tratowała się wzajemnie, czy biegała w prawo, czy w lewo. Nie używając do tego rozumu, ale jak to obserwujemy, zawsze to jest zjawisko groźne. Odruchy stadne powodują wyłączenie myślenia i y, trudno też y, zaradzić takim y, sytuacjom, jeżeli y, te informacje praktycznie nie docierają już. Jeżeli się już taki y, poziom y, paniki wywoła, no to już y, nie da się tego zatrzymać praktycznie. No niestety scenariusz jest znany i przewidywalny. Jeżeli wystąpi szybka, niespodziewana i paniczna eskalacja wojny na Ukrainie, to musimy spodziewać się fali imigracji stamtąd, liczonej w milionach. I nikt jej nie powstrzyma. Te kraje, które są na to przygotowane wstępnie, czyli między innymi Niemcy i Słowacja, zamkną swoje granice wschodnie. A ta fala wleje się przewidywalnie do Polski, która... Przybywa w słodkiej Nirwanie po pierwszej fali i zadowolona z siebie, że wchłonęła kilka milionów Ukraińców produktywnie, bo duża część z nich tutaj pracuje. No i żyjemy, prawda, jak bracia Słowianie pełni, jak to mówią Anglicy, full of themselves, czyli... Jesteśmy w pełni zadowoleni ze swojego jestestwa, że jesteśmy tak wspaniali i w ogóle już niczego lepszego nie ma. I love you. I love you all. Że jesteście the best. Jesteśmy the beściaki. No, pokazaliśmy całemu światu, że jesteśmy solidarni. Ja tego nie odejmuję i nie chcę naśmiewać się z tego, bo to jest wielki dar. I powiedziałbym coś godnego naśladowania. Niemniej świat zachodni w szczególności operuje innymi pojęciami i to wcale nie wzrusza, że Polacy przyjęli kilka milionów Ukraińców. Oni patrzą na swoje rachunki za prąd i za gaz i mówią, no Putin tutaj ostro zatańcował kozaka, no to musimy coś z tym zrobić, ale na pewno nie będziemy ginąć za Kijów, także wy tam w Warszawie, no to musicie się tam o tych Ukraińców zatroszczyć, skoro jesteście ich sojusznikami ale nas do tego nie mieszajcie. Tak to się skończy. Przewidywalnie. No i taki jest właśnie scenariusz. Jeżeli coś wybuchnie na Ukrainie, to my jako ich sojusznik oczywiście granicy nie zamkniemy, bo tak jest układ. Nie tylko powiedziałbym moralny, polityczny, ale dorozumiany, bo poprzednio żeśmy granicy nie zamykali, przeciwnie otworzyliśmy ich na wszystkich, na Ukraińców, na opalonych z Afryki Afganistan i i wszystkie inne kraje, które cierpiały na nadmiar ludzi chcących wyemigrować. Taka jest prawda. I to widać na ulicach. No więc co nastąpi przy następnej fali? Dokładnie to samo. No bo cóż innego, skoro Błaszczak i cała ta ekipa nic innego nie robi, tylko dmie w trąby, że tak powiem, yy, yy, bogojczyźniany, jacy to oni nie są wspaniali. Dlatego licznik Geigera załatwia przynajmniej jeden parametr wywoływania paniki, ponieważ można sobie te rzeczy sprawdzić, jaki jest chwilowy poziom napromieniowania w danym regionie i czy rzeczywiście on stanowi jakieś zagrożenie, czy też nie. Bo ta sama informacja usłyszana w telewizji, no jest mało wiarygodna, krótką mówiąc, tym bardziej, że mówi to ktoś, kto jest daleko. Natomiast tego typu zagrożenia mierzy się w konkretnej lokalizacji i wówczas można sobie rzeczywiście wyobrazić, jak blisko jesteśmy sytuacji groźnej. No i ja obserwuję wśród wielu znajomych, że takie przyrządy pomiarowe sobie nabyli to się zaczyna bodajże od około 200 zł, z tym, że w tym momencie takich prostych rzeczy już raczej nie będzie można nabyć. Są rzeczy droższe, to też związane jest z pewnym oczekiwaniem. Ale gdyby się sytuacja jakaś zdarzyła, to gwarantuję Państwu, że nikt tego już nie kupi, chyba że na czarnym rynku. To już będą urządzenia na wagę złota i przyrost wartości będzie zdecydowanie wyższy niż wartości oprocentowania naszych polskich obligacji. No, nabyłem jedną sztukę za 350 zł około no i czekam na dostawę tego sprzętu popularnego i mam wrażenie, że na dniach ją otrzymam no i będę wiedział po prostu co się dzieje, no nie, nie ulegam panice, jestem bardzo twardy, bo nie chcę wydawać pieniędzy na byle co bez sensu ale nastrój, który jest w propagandzie obecny bardzo wyraźnie od kilku tygodni, po prostu mnie zmusił do tego, żeby podjąć takie kroki zapobiegawcze, kupić na domowy użytek dozymetr miernik Geigera, po to tylko, żeby mieć święty spokój i nie musieć szukać w tysiącu źródeł, które być może okażą się niedostępne, bo wyłączą prąd, co się naprawdę stało i co nam grozi. Ja pamiętam poprzedni wybuch w Czarnobylu, gdzie nas oszukiwano masowo. No ja też pamiętam ten moment. I to mi wystarczyło, żeby zainwestować 100 dolarów w te opcje bezpieczeństwa, czyli świętego spokoju, że zawsze mogę to sprawdzić i będę mniej więcej pewien, co w powietrzu wisi. To, to daje Ci pojęcie, jak dalece jako zimny obserwator już jestem podenerwowany, no, że stówę wywalam na coś takiego, co generalnie mi nie jest potrzebne do niczego. No więc, jest... ale biorąc pod uwagę poziom e, propagandy i e, rozważania tych wszystkich opcji atomowych, incydentów, skażenia że tak powiem brudnych tańców tak to za, zaszyfruję w związku z działaniami obu stron które oczywiście niekoniecznie muszą być prawdziwe ale doskonale się nadają do manipulacji sytuacją zarówno na poziomie politycznym jak i na poziomie społecznym dodatkowo wszystkie te sytuacje są w stanie wywalić gospodarkę w regionie w dużym zakresie ponieważ ludzie zamiast wykazywać chęć do pracy, jeżeli byłyby warunki bezpieczne, salwują się ucieczką w bardziej bezpieczne regiony. I po to właśnie też osoby, które są odpowiedzialne za innych ludzi, są odpowiedzialne za swoje zakłady pracy, powinny bezwzględnie posiadać tego typu przyrząd. To jest dosłownie groszowy wydatek z punktu widzenia budżetów firmowych, zakładowych. Żeby mieć z pierwszej linii y, y, odpowiedź. Poza tym y, jeszcze istnieje coś takiego jak mm, fluktuacja skażenia, czyli ze względu na prądy powietrzne, układ pogodowy, y, deszcze, wiatry itd. Tak w jakimś obszarze może być sytuacja średnia lub bezpieczna, a w innym znowu może nastąpić kumulacja. I pomimo tego, że znajduje się w regionie relatywnie mało narażonym, może być miejsce, które się po prostu nie nadaje do bezpiecznego przebywania i to właśnie liczniki mają za zadanie wykryć. Oczywiście są różne, są certyfikowane, kalibrowane, najrozmaitsze. Na te certyfikowane to raczej bym nie liczył, bo to jest już wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. To nie jest konieczne, ale kalibrowany to już jest połowa z tego, a taki, który ma kalibrację fabryczną jednorazową też w zupełności by wystarczył, bo on się tam może rozregulować o parę procent z punktu widzenia praktycznego, to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Chodzi o to, czy jest bezpiecznie, średnio bezpiecznie, czy całkiem do niczego. I to nam pozwala podejmować racjonalne decyzje co do dalszych swoich losów w tym rejonie, w tej lokalizacji. No powiem Ci więcej. Ja zamierzam wywieszać, jeżeli będzie sprawa gorąca, wywieszać na bramie informacje co kilka godzin na kartonie, pisane mazakiem, bieżący stan promieniowania w tym miejscu. Pomiar. Tyle i tyle. Tutaj jest tyle mikrosiwertów. I dziękuję bardzo. Kto chce, niech czyta, a kto nie chce, niech spyta. No. <głosy> Proszę bardzo. No i to jest, to jest, myślę, że właściwa postawa, dlatego że... Yy... Jest Druga część tekstu, który zawarłem pod, pod tytułem Licznik Geigera z alkomatem, mianowicie stabilny chaos w drodze do nowego porządku. To, co obserwujemy i co przez dłuższy czas było bardzo, bardzo dokuczliwe, a teraz jakby już mniej, to, że chaos jest po prostu nieustający i My się do tego w pewnym sensie musimy przyzwyczaić, bo w przeciwnym razie normalne funkcjonowanie nie jest możliwe. Dlatego yy, zalecam tutaj to, co mówiłem wcześniej, tą yy, równowagę między pozyskiwaniem informacji praktycznych, a przeładowywaniem się nimi, bo yy, nadmierna ilość informacji, które się powtarzają lub nie wnoszą nic nowego, żadnych nowych wniosków, postanowień, nie mają wpływu na plan codzienny, no nie ma większego sensu. Poza tym w wielu przypadkach one są w stanie nas skutecznie zdenerwować, sparaliżować i to normalne codzienne działanie przestaje być możliwe, bo, bo ludzie się po prostu w wielu przypadkach na tyle są w stanie przygnębić, że nie mają ochoty do żadnej konstruktywnej pracy, to jest postawa niewłaściwa, która szkodzi i sobie, i innym, i najbliższym przede wszystkim. Pora się przyzwyczaić do tego sformułowania, no jak jest, no spokojnie, spokojnie jak na wojnie, no i tyle po prostu. Myśmy to wielokrotnie tutaj przeżywali podczas różnych kryzysów i, i, i zaborów, i, i wojen, to Polska była tutaj szczególnie uprzywilejowana na te wszystkie przygody. W związku z tym taki jest chyba moment, że jeżeli człowiek się oblecze w twardą skórę, będzie mu łatwiej robić to wszystko, co powinien. Jednocześnie nie psując sobie tak strasznie humoru, dopóki się coś rzeczywiście złego nie wydarzy. A dopóki się nie wydarzy, to ten humor jednak należy mieć, wykazywać i dzielić się nim z innymi. Najlepsza recepta, którą ja znam i ona się sprawdza w praktyce, jest taka: unikać jak tylko się da sytuacji konfliktowych, unikać konkurencji, czyli wyścigów, kto jest mądrzejszy, kto jest lepszy, no i wszelkiego typowego dla kapitalizmu do tej pory współzawodnictwa. Kto jest tam i no, tyle procent normy, 110, 120 procent, ja więcej zrobiłem, zarobiłem i tak dalej. Trzeba się przestawić na inny modus myślenia. Dlaczego? No bo niestety wiele wskazuje na to, że jest, stoimy w obliczu zagrożeń, które nas przerastają indywidualnie, to jest raz. Dwa, że są one inspirowane świadomie, długofalowo. Są nam narzucane jako kolejne worki na plecy, abyśmy je nosili zbiorowo. Wobec tego wypadałoby stworzyć jakąś metodykę zbiorowej współpracy, która tym zagrożeniom będzie skutecznie przeciw, przeciwdziałała, czyli jakiś ruch partyzancki, który temu będzie zapobiegał tym najbardziej bolesnym i destrukcyjnym skutkom. Jeden z nich widać na co dzień, że ekipa rzekomo oświeconych intelektualnie, finansowo i w każdym innym wymiarze patriotycznych rządzicieli tego kraju doprowadziła do Braku podstawowych surowców energetycznych. Co widać na twoim własnym podwórku. Ja, tego ni, ja niczego tu nie wykazuję, nie udowadniam, tylko relacjonuję ci bieżący stan. Nie ma węgla, który leży pod ziemią. Nie możesz nim palić i istnieje zagrożenie, że będzie zimno. A jeżeli nie będzie zimno, to cena tego opału będzie horrendalna w twoim... Yy, gospodarstwie domowym, bo jeżeli nie jesteś podłączony do ciepłowni, no to to na węgla kosztuje na wolnym rynku 3,5 do 5 tysięcy złotych. A realny koszt wydobycia na rachunku na przykład z y, Polskiej Grupy Górniczej dla elektrociepłowni wynosi, pada ile? 450 złotych za tonę. Niezmiennie od dawna. No to, a co tu się dzieje? No to dzieje się to, że ktoś Cię wali w rogi. Jeżeli tego jeszcze nie dostrzegłeś, no to pobudka. Pobudka. Coś się dzieje. Ale to nie jest dostateczny powód do tego, żeby rzucać się na swoich współziomków, którzy dzielą z Tobą jedną celę. Jedną ulicę, jedno miasto, jeden przedział kolejowy, bo to są towarzysze niedoli. Po prostu. Wszyscy znajdujemy się na tej wspólnej łódce. To nie myśmy to sobie zafundowali, tylko ktoś, kto tym wszystkim zarządza. Tak czy nie? Zgadza się. A no... Czyli teraz, jak mówią Czesi, wypadałoby tak się jakoś trochę porozumieć, żeby sobie nawzajem ulżyć. Nie rzucać się nawzajem sobie do gardeł, tylko spróbować jakoś negocjować, żebyśmy znaleźli jakąś pośrednią drogę, żeby to jakoś się przez to przeczołgać. Czyli reguła partyzancka. Kto nie jest moim wrogiem, jest moim przyjacielem. Tak, to jest jeszcze jedna wersja tego. Wróg mojego wroga nie musi być moim przyjacielem, ale się przyda. To jest no tak, więcej no, tych, które... unikajmy, unikajmy konfliktów, nie dajmy się zwariować, próbujmy sobie nawzajem pomagać w granicach rozsądku. Tyle. Po prostu. I to wystarczy. Taka wzajemna <śmiech> pobłażliwość i no i pozytywne nastawienie, bo ten człowiek obok ciebie jest do podobnym tobie, zwierzakiem. On jest też wrażliwy na ból i na, na mróz. No i też ma skończone horyzonty. Bardzo łatwo jest go uszkodzić. To jest delikatne urządzenie. Także nie próbuj go niszczyć bez sensu. No, wspólnota jest w ogóle podstawą tego wszystkiego. Ciekawe zdanie padło w ostatnim biuletynie sobotnim. To był wywiad z Katrin Austin-Fitz. Mianowicie tytułem jednego z jej wystąpień było Budujmy bogactwo rodzin. Przy czym to dotyczy nie tylko samej rodziny, a także wspólnoty, jakiegoś po prostu grupy ludzi, którzy razem żyją, razem prowadzą te swoje codzienne obowiązki. Oczywiście rodzina jest podstawą w tym wszystkim. Jest tutaj oczywiście odpowiedź na kilka zagadnień ekonomicznych, w co inwestować, jakie wybierać nieruchomości, jakie możliwości techniczne. Wszystko to, co chroni wspólnotę, co chroni rodzinę, co daje jej utrzymanie codzienne, dach nad głową. Ja to powtarzam wielokrotnie, ale taka jest proza życia. Jeżeli masz ciepło, masz w domu wygodnie, bezpiecznie, jest co zjeść, jest je, gdzie załatwić, umyć i przespać, to praktycznie interwencja walutowa na rynku japońskich obligacji, czy ile tam Kuroda dorzucił, 70 miliardów, w jakiej walucie, to naprawdę mnie to nic nie będzie obchodzić. To są rzeczy praktyczne, dlatego warto pomyśleć o tym. Nie sięgajmy za daleko, jeżeli chodzi o ekonomiczne gwiazdy. Pytanie, czy masz pies, czy masz w spiżarce kilka paczek makaronu, ryżu i tego tamtego. Podstawowe historie to są. Dlaczego to o tym mówię? Bo nieraz... Yy, myśli się na ten temat, żeby zabezpieczyć jakieś wysokie parametry inwestycyjne, ekonomiczne, ale to może w ogóle nie być potrzebne. Wystarczy taki czy inny stan zagrożenia energetycznego, który powoduje, że nie ma prądu w obszarze takim. Nie otworzą się drzwi w sklepie, nie zadziała kasa, nie będzie bankomat czynny i tak dalej, i tak dalej. Może to tylko na dwa, trzy dni. No ale co przez ten czas zrobić, jeżeli się nie ma tych podstawowych za zasobów, które są najistotniejsze, żeby wystartować w trudnych czasach, to człowiek jest zdany na łaskę i na niełaskę innych, innych y, ludzi, y, którzy najczęściej nie są życzliwi w takich okolicznościach. Wszyscy myślą wyłącznie o sobie. Natomiast jeżeli są sprawdzone znajomości, sp sprawdzone grupy wsparcia, Wtedy nikt się niczemu nie dziwi, bo wie, że za chwilę sam może być w takich sytuacji. No ale to jest, że tak powiem, treść wszystkich filmów survivalowych różnych katastroficznych i tak dalej, i tak dalej. Kinematografia nam dostarczała mnóstwo tego typu przykładów. Literatura również, były tutaj te książki cytowane wielokrotnie. No i cóż tu dodać, no właściwie od dłuższego czasu mówimy o tym i z myślą o takim stanie, bo te pogadanki oczywiście są też rozrywkowe, są edukacyjne, zabawne czasem, czasem straszne, ale głównie myślę służą temu, żeby budować taką możliwość poradzenia sobie z tą sytuacją, która ani nie jest najgorsza, ani nie jest jedyna, ani nie jest pierwsza, takich sytuacji w dziejach Naszych społeczeństw było wiele, a w dziejach Polski też w szczególności dużo. Tyle to może. Nie, to nie jest, broń Boże, żaden koniec świata. No, być może jest to tak zwany koniec świata, jaki znaliśmy, ale mój Boże, jak poczytasz dzieje, no tych światów było wiele. Więc różnych, różne kultury, różne cywilizacje, różne porządki społeczne, polityczne. Także ten po II wojnie światowej ani nie był najlepszy, ani najbardziej stabilny, ani najbardziej godziwy. Miał pewne cechy wielkiej ekspansji, był drapieżny, był dynamiczny, ale... Epoka globalizacji się zakończyła definitywnie i następuje coś nowego. Coś nowego się tworzy. Jeżeli już koniecznie chcesz zaprzątać umysł studiami tego, co się zmienia i jak to będzie wyglądało, no to poświęć tę energię na zbadanie trendów bieżących którą stronę to zmierza, jaki to będzie nowy pieniądz, jaki będzie wyglądał nowy porządek równowagi światowej po wielkiej zawierusze, która przed nami stoi. Dlaczego tak się dzieje, skąd się to wzięło, dlaczego ten stary porządek przewraca się na naszych oczach, co wiemy od lat kilkunastu, najpóźniej od roku 2008, że piramida długu stworzonego po Bretton Woods po prostu jest niestabilna i się zawala, to już jest kilkanaście lat. Więc no, byłby czas, żeby się ocucić i, i stwierdzić rzeczy oczywiste, nieuniknione, których jesteśmy obserwatorami, że nie działają żadne dotychczasowe pewne prawa ekonomii, że mu na przykład dano Nagrodę Nobla za to, że zdewastował system finansów światowych, i przez swoje quantitative easing i helicopter money, co według klasyków ekonomii jest niemożliwe, że tego nie wolno robić, to jest niedopuszczalne, to jest sprzeczne z podstawami ekonomicznymi, Ja jednak tego dzisiaj na uniwersytetach ekonomicznych nauczają nasze dzieci. Sprawdziłem. Jakoś to im się mieści w głowach i nikt nie oponuje, no, to są nadzwyczajne okoliczności, to jest przejściowe i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz co, ja się z tego po prostu śmieję przez łzy, bo to do niczego nie pasuje. To jest tak, jakbyś y, ranę postrzałową się, z, rozre, z, z rozerwaną kończyną y, chciał tamować y, plastrem biurowym. No, to, to jest po prostu jakiś totalny idiotyzm. No, ale tego właśnie doświadczamy. I jeszcze nam mówią, że to jest na poważnie, że Bernanke odebrał nagrodę, że jest laureatem Nagrody Nobla, to jest wybitny ekonomista, że to wszystko jest okej, okay, jedziemy ku świetlanej przyszłości. Ja się może powtórzę, ale właśnie w 2008 roku, kiedy pierwsza odsłona tego kryzysu była, to do zainteresowania tymi wszystkimi tematami, pchnęło mnie takie przemożne wrażenie, że właśnie wyskoczyliśmy z podręczników ekonomii i to tak całkiem na głęboką wodę. Nie wiadomo, dokąd to prowadzi, bo będąc studentem ekonomii kiedyś tam, kiedyś tam, wiedziałem jakie są modele klasyczne, na czym to polega. Przemożna, niewidzialna ręka wolnego rynku, która rządzi wszystkim, a potem się okazało, że to Jakieś wybory, libory, jakieś inne gabinetowe machlejki najzwyczajniejsze, które sterują w czy w tamtą stronę. I tym razem y, to już y, myślę, że nawet lajcy są w stanie sobie to wyobrazić. Nie trzeba do tego wykształcenia ekonomicznego, żeby widać było, że i na pustyni jest w stanie zabraknąć piasku, jeżeli niektórzy się dobiorą do władzy. Oczywiście w, w, w ramach tutaj dobra społecznego i ekonomii, ekologii, wszystkich tutaj humanitarnych działań. No, także, no cóż ja tu mogę powiedzieć. No ja się mogę tylko obśmiać jak jeden z, z loży szyderców naszych, jak w Muppet Show, tak? Na, na tym pięterku dwóch dziadków siedziało. Obśmiewali wszystkich dokładnie. No i tym razem też tak jest. Bernanke jako laureat na Ogrody Nobla to jest doprawdy super wybór, bo to jest szydera po całości. Ja się niemalże posikałem ze śmiechu, jak to przeczytałem na wiadomościach po prostu, bo to jest, to jest echo mojego komentarza, już nie pamiętam kiedy, ale byłem niestety prorokiem, już chyba o tym mówiłem. No, to mi akurat przyszło na myśl, że ja sobie takie rzeczy rejestruję, takie, wiesz, proroctwa swoje osobiste, nie, że to takie, takie to ważne proroctwo, nie, to sobie za, zakonotuję, zakarbuję w pamięci i to by po wielu latach wróciło. Kurde, ja kiedyś sobie zakarbowałem, że wygłosiłem publicznie, napisałem takie proroctwo, nie wiem, to było chyba e, napisane u, u kogo? U Kuczyńskiego że wy tutaj się śmiejemy i tak dalej, to sobie gadu-gadu, ale niedługo to się może okazać, że jeszcze za to dadzą Bernankemu Nobla. Kurde, no i wbrew sobie, bo, bo nie chciałbym, żeby to się stało, ale... No, Bec... Benek dostał na, na nagrodę. Właśnie to się wydarzyło i ja nie oczekuję na żadną nagrodę tutaj, broń Boże, za to osiągnięcie prorocze, bo to jest proroctwo, jak mówi Znany komentator Mark Faber, gloom, doom and boom. To jest właśnie gloom. To jest coś, przed czym nie da się uciec. To jest to przeznaczenie, które nas ściąga w przepaść i jest nieuchronne i to dojmujące uczucie te, te, tej, tej siły, która cię ściąga. Wiesz, że lecisz w przepaść. Każdy miał kiedyś taki sen, tak? Doj że uciekasz przed czymś, nie możesz uciec. Albo spadasz, no i lecisz w tę przepaść. Miałeś takie sny? To no, oczywiście. Prawda? I znasz to uczucie tej, tej, tej niemocy, że lecisz i, nie, i nie, nie możesz uciec i budzisz się taki spocony. <śmiech> O, to był tylko sen, a teraz się okazuje, że to nie jest żaden sen, to się dzieje naprawdę. No właśnie i tutaj jest to jeden z elementów, który ja obserwuję od dłuższego czasu i oczywiście to jest szeroko omawiane. Podział na dwa bloki światowe, na królestwo wschodu i zachodu. I to jest już teraz tak wyraźne, że bardziej się tego nie da. Co więcej, to nie tylko jest kwestia gospodarcza i militarna, ale to zaczynają być podziały na systemy ekonomiczne, gdzie po zachodniej stronie funkcjonuje praktycznie sama fikcja, a po wschodniej stronie klasyczny handel azjatycki, czyli wymiana towarowa, obopólny interes i poczucie jakiegoś elementarnego że tak powiem tej, tej uczciwości takiej handlowej takiej wielowiekowej, która mówi jeżeli kogoś się oszuka to on nie wróci do tego kupca i po prostu poszuka sobie innych rozwiązań tutaj na zachodzie jakoś widzę, że to można tak wszystkich robić w bambuko wielokrotnie i coraz to nowym pokoleniom wmawiać coraz większe brednie teraz widać, że BRICS rośnie w siłę ostatnim tego typu Kwiatkiem jest Arabia Saudyjska, która już zdecydowanie zwróciła swoje oczy w kierunku Azji, widząc, że centrum biznesu światowego przenosi się właśnie tam. No ale Arabowie są bardzo pragmatyczni w końcu. Ponad trzy czwarte ich eksportu ląduje w Azji z czego przeważająca większość w Chinach, więc byliby idiotami, gdyby z Chińczykami nie umówili się na specjalnych zasadach. Wiedzą, że Chińczycy dążą od wielu lat do hegemonii cenotwórczej w yuanie. Chcą po prostu importować ropę potrzebną dla ich gospodarki za Juany, ale to w obecnej konfiguracji i światowej polityki jest niemożliwe, a wręcz zabójcze. No ale wysiłki nie ustają. Chińczycy robią to na razie pocznymi ścieżkami, uruchamiając takie kanały wymiany ze swoimi partnerami, partnerami gospodarczymi w szanghajskiej organizacji handlowej i z Rosjanami w BRICS wielowymiarowe układy płaskie wzajemnej wymiany na zasadzie partnerskiej, które w dłuższej perspektywie muszą doprowadzić do hegemonii Juana, dlatego, że Chiny są największym komponentem tego całego układu, czyli są największym klientem i jednocześnie eksporterem w tym układzie. No, na razie mają jeden handicap to polegający na tym, że są importerem kluczowych surowców niezbędnych dla rozpujanej gospodarki przemysłowej. Te kluczowe surowce to jest między innymi energia, którą, której są głównym konsumentem światowym i obecne przemiany ten kryzys tak zwany energetyczny z blokadami Rosjan, które są z drugiej strony największym, Rosja jest największym eksporterem energii na świecie. Trzeba zauważyć, że ta, ta quasi symetria tej całej układanki jest bardzo czytelna. Świat rozwinięty zakłada embargo na Rosję jako głównego dostawcę energii na świecie. Rosjanie podobno mieliby się zawalić, no bo ich główny eksport potrzebny do podtrzymania struktury fiskalnej, socjalnej się zawali. No to się nie dzieje, bo Rosjanie chętnie sprzedadzą te nadwyżki energetyczne do Europy chociażby Chinom, co, co się stało faktem, ale nie tylko, bo, bo sprzedają teraz z dużym upustem chętnym Indianom, czyli Indiom demokratycznym którzy z upustem około procent, łykają wszystko jak pelikany. To wiadomo, energia drożeje, ale oni mają hurtowe zakupy bardzo tanio, z dużym upustem i broń Boże, nikt nie może im zarzucić jakiejś nielojalności, bo oni nie są uczestnikiem żadnego bloku politycznego, militarnego, są państwem niezaangażowanym, po prostu, od zawsze. Indie są niezaangażowane, dlatego ja chętnie czytam ich wiadomości źródłowe bardzo celne, no koślawym językiem wypowiadane, ale, ale z naszego punktu widzenia bezstronne, bo oni po prostu, jak mówią Amerykanie, nie mają psa w tej gonitwie. Nie mają interesów w podżeganiu ani na lewo, ani na prawo. Oni po prostu robią biznes. Są niezaangażowani. Nie należą do NATO, nie należą do, do żadnych układów ze Wschodem, nie są członkiem sojuszu militarnego z Rosjanami, z Chińczykami, z nikim. Oni są po prostu po środku. No ciekawe. No i kupują ruską ropę, która się zna, na którą nałożono embargo. Tak, no bo nie są zobligowani w niższym embargiem Stanów Zjednoczonych, a nie Unii Europejskiej. Korzystają na tym. Idą do przodu. Gospodarczo mają tanią energię, fabryki pracują, duży wzrost gospodarczy, prześcigają obecnie Chiny, co ciekawe. Jak to się stało? No właśnie tak. Gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. I to widać, że teraz będzie się ujawniać w coraz to nowych punktach świata, szczególnie pod względem gospodarczym. Bo jeżeli Europa postanowiła nałożyć na siebie szereg ograniczeń zielonej energii, zielonych ładów i tak dalej, Chiny rozbudowują na potęgę elektrownie węglowe, dlatego zyskują dużą, dużą przewagę a co więcej, zamieniają się w państwo zupełnie totalitarne. Widać to było podczas ostatniego zjazdu Komitetu Centralnego, gdzie przywódcę seniora uprzejmie wyprowadzono pod, pod pachy z sali, twierdząc, że się bardzo źle czuje. Także było to widoczne przez wszystkich. Xi Jinping się nie zająknął, nie obrócił nawet. W związku z tym jest już jasne, która ekipa zostaje przy władzy i że poplecznicy dawnej, dawnej głowy państwa już nie mają co szukać w tym nowym gabinecie. Nie, dalej jak dwa tygodnie temu rozpuszczone zostały wiarygodne wieści, że no, jest szykowany... W, w Szanghaju i w Pekinie zamach, że Si jest zagrożony, że ta ekipa wolnorynkowców go zmiecie i teraz nowa ekipa zwycięży. Ja skomentowałem to w ten sposób. Chętnie zobaczę objawy, ale dopóki to się nie stanie, nie zawracajcie mi tyłka jakimiś bzdurami, bo z tego nic nie wyniknie. No i okazało się, że niestety, bo chętnie bym zobaczył jakiś przewrót w Pekinie, ale znowu miałem rację, bo przecież nic nie wskazywało na to racjonalnie, że si się przewróci. Przeciwnie. Utwardzili się twardogłowi z takim sznytem nowoczesnym, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo ten sznyt nowoczesny polega na tym, że oni otwierają i utrzymują wolny rynek tylko w tym zakresie, który pomaga w im zaplanowanej ekspansji militarnej, czyli tam, gdzie transfer technologii działa na ich korzyść, to wszystko jest otwarte, a tam, gdzie nie, to wszystko jest totalnie zamknięte i jest zakaz wjazdu. Więc no, to jest sytuacja wysoce niesymetryczna i pokazuje, że wojna gospodarcza z Chinami dopiero się zaczyna rozkręcać. Prognozy sprzed roku, że należy się zaopatrzyć w jakieś sprzęty elektroniczne typu komputery i bazy danych, jakieś tam macierze dyskowe i inne rzeczy okazały się znowu prawidłowe, bo przewidywalnym skutkiem tego obrotu spraw będzie to, że sprzęt wyższej jakości o wyższych wymaganiach, parametrach typu kości pamięci 7 nanometrów i niżej, po prostu będą na rynku światowym niedostępne. Tak, i ten temat się eskaluje, jeżeli chodzi o y, właśnie zaawansowaną technologię y, komputerową, y, mikroprocesorową, y, a tym bardziej, że w, w doktrynie chińskiej jest bezwzględne zjednoczenie wszystkich ziem, y, które mają chińskie pochodzenie, zatem i Tajwan do tego się zalicza. I w związku z tym należy się spodziewać, że wcześniej czy później zostanie zagrana blokada wyspy, która będzie miała na celu zmiękczenie tego zarządu, a żeby powrócił do macierzy z podkulonym ogonem. Ja powiem Ci, jaki będzie efekt na, na rynku europejskim tych zabaw. Nastąpi bardzo silna dywergencja, dywersyfikacja cen. Yy, na przykład telefonów, smartfonów yy, z dolnej, średniej i wyższej półki. Yy, sprzęt tani, powszechnie dostępny, momentami będzie niedostępny, będą wystąpią jego braki. Sprzęt średniej klasy będzie droższy, bardzo mocno, natomiast sprzęt o wyższych parametrach będzie bardzo drogi i będzie mocno niedostępny. Tak to będzie, objawi się w praktyce. To nie znaczy, że firmy całkowicie splajtują, tylko po prostu pojawi się ich mocna specjalizacja. Będą goście, którzy operują w segmencie ludowym no i goście, którzy dostarczają towary luksusowe. To, co było dotychczas powszechnie dostępne w segmencie iPhone'ów i wyżej, po prostu stanie się mocno niedostępne i będzie kosztowało 5 do 10 razy drożej. Tak, tak jak nie wierzyliśmy, że gaz i energia elektryczna może kosztować 10 razy drożej. Ja się śmiałem z tego pierwotnie, kiedy nieliczni analitycy twierdzili, że w w przeciągu kilku, kilkunastu miesięcy cena za megawattogodzinę będzie dokładnie 10 razy większa. Tysiąc procent zwyżki. Wydawało się to nierealne. A teraz jednak już widzimy, że to przerobiliśmy. To jest przerażające, powiem Ci szczerze, bo na tym jedzie cała gospodarka. Wszyscy indywidualnie i zbiorowo jesteśmy od tego zależni energii nie da się oszukać. No musisz ileś tam kilokalorii czy kilowatogodzin poświęcić na ugotowanie obiadu. Załóżmy, że to jest przeciętnie na obiad 0,3 do 0,5 kilowatogodziny, tak? Codziennie. Możliwe, no możliwe. Zależy jaki kto bogaty obiad je, bo Teraz będziemy się No tak, ale na kilka osób, <śmiech> rozumiesz, to trzeba tam tamto i tak dalej, przygotować, to trwa 5 minut, a to 15, a to się pichci. Masa dwie, wody i tak dalej. Dwie, pół godziny, także ja mówię tak, z, niewiele tu się mylę. No, no, na pewno obfity obiad dla sporej rodziny kilkuosobowej z juniorami i seniorami będzie wydatkiem minimum jednej kilowatogodziny. A dla takiej typowej rodzinki chudej, no to będzie 0,3 do 0,5 kilowatogodziny dziennie, tak, na obiad. No i drugie tyle na śniadanie i kolację, no to ci wyjdzie jedną kilowatogodzinę tylko na na potrzeby obiadowe, tak, na jedzenie. A gdzie cała reszta? Ma 30 dni w miesiącu, 30 kWh, tak? Tutaj od razu ta liczba 2000 kWh rocznie, zużycia prądu i w ogóle ten cały cyrk. Wiesz, jaka to jest, wiesz, jaka to jest granica? Ja to przestudiowałem. To jest granica tak zwanego e, e, energetycznego ubóstwa. Tak. No gdzie, gdzie masz spełnione podstawowe potrzeby życiowe, nie umierasz z głodu, ale nie ma żadnych potrzeb wyższych. Rozumiesz, że nie ma żadnego, nawet średniego luksusu, że możesz sobie tam pogrzeć coś dodatkowo. Rozumiesz, że to jest po prostu minimum, minimorum. Nie można się bez tego obejść. Czyli wniosek, idziemy w kierunku gospodarki, socjalistycznej, komunistycznej równania w dół każdemu według potrzeb. Tylko tyle, żeby nie zleć z głodu. Rozumiesz, o co chodzi w tym nowym porządku? O takie U... zwykłe dziadostwo po prostu. Powszechne urawniłowka komunistyczna, jak zawsze było do tej pory. Wszystkie ideologie marksistowskie sprowadzają się właśnie do tego. Do dzielenia dziadostwa. Czyż nie warto przeciwdziałać temu? Myślę, że tak. Jest co robić. Także zachęcamy Państwa do sprytnych działań, które ochronią nie tylko finanse, ale w ogóle styl życia Państwa rodzin. I to jest rzeczywiście trudne wyzwanie, szczególnie wobec tylu przeciwności. Nie będzie to łatwe z całą pewnością, ale czemu nie? Można się w ten sposób potrudzić. Na pewno jakiekolwiek staranie umożliwia zyskanie przewagi konkurencyjnej. Co prawda nie chodzi tutaj o konkurencję, ale o to, żeby te warunki życia były jak możliwie Najlepsze. I im większej ilości osób z własnej rodziny, z własnych przyjaciół się to uda, tym łatwiej będzie no, utrzymać się w tych trudnych czasach, które przed nami. A widać, że mm, coraz bardziej y, kwestie y, wojenne się y, rozpędzają. Y, nie dalej jak na Bliskim Wschodzie y, Rosja wycofała rakiety S-300 z Syrii. Po to tylko, ażeby umożliwić tutaj działania Izraela, który ten teren syryjski ostrzeliwuje ze względu na popleczników irańskich, którzy tam się zadomowili. Widać także inne działania. Ukraina naciska znowu na Izrael o dostarczenie możliwie zaawansowanych broni śmiercionośnych. Izrael odpowiedział tutaj zdecydowanie, że nie dostarczy takich systemów, ale jeżeli już chodzi o systemy obrony przed nalotami, no to jak najbardziej, czyli wszystkie systemy ratujące życie cywilne, to się tak nazywa, są już brane pod uwagę jako sprzęt i technika wojskowa, która mogłaby być dostarczona co zwiastuje również eskalację na Ukrainie, gdzie co bardziej, że tak powiem, się rozwinie, trudno powiedzieć, natomiast kwestie Bliskiego Wschodu coraz bardziej są zaawansowane. Widać to nie tylko po stronie relacji irańsko-izraelskich, ale także tego, że Stany Zjednoczone z wielką niechęcią spoglądają na... Odwrót Arabii Saudyjskiej od petrodolara, który to jest bardzo istotnym parametrem utrzymania kontaktów handlowych i siły dolara jako waluty rezerwowej świata. No może nie, nie tyle siły, co jego utrzymania w perspektywie długoterminowej. I to jest pewne, że dolar po prostu zdycha. Arabowie zwyczajnie wyciągnęli z tego wnioski, że dolara za kilka lat nie będzie. Dlatego przemeldowują się na wschód. To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. I Muhammad Bil Salman dozdał udaru mózgu i pokazał środkowy palec Bidenowi, bo ten go kilka lat temu w, w skandalu z, wokół Kaszogiego obraził. To jest tylko jedna z migawek tego procesu. Długoterminowy proces polega na tym, że Amerykanie z powodu ewidentnej erozji systemu dolarowego tracą, tracą zainteresowanie organiczne utrzymaniem dotychczasowego porządku na Bliskim Wschodzie, bo petrodolar po prostu przestał funkcjonować jako narzędzie polityczne i gospodarcze. I nie są dalej zainteresowani w jego utrzymaniu. Porzucają go z własnej inicjatywy. Muhammad bin Salman wyciągnął z tego wnioski i wychodzi z tego układu, który jest dla niego, przestał być dla niego lukratywny. Arabia Saudyjska o wiele więcej zarabia dzisiaj w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w świecie zachodnim. No bo Chiny biorą ponad trzy czwarte urobku z ich odwiertów na Półwyspie Arabskim. No i liczby mówią same za siebie. Trzeba negocjować z nowym partnerem, a kiedy ten nowy partner... Z, wszedł wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, no to musimy wybierać lojalność, który jest ważniejszy, który daje nam więcej zarobić. No i okazuje się, że Chińczycy dają nam więcej zarobić teraz, a jutro dadzą nam zarobić jeszcze więcej, bo Amerykanie od nas już bardzo niewiele jakieś ochłapy kupują. Więc właściwie nie ma żadnego problemu. Nie mamy Innego wyboru musimy dogadać się z Chińczykami, ale Chińczycy nie chcą kupować tego za śmierdzące dolary. Chcą to kupować za własne juany, za jakiś, jakąś nową walutę, na którą panują. Proste. My chętnie to zrobimy, ale jak? No to właśnie tak się dzieje. Ten okres przejściowy wydarza się na naszych oczach. Nie chodzi o to, że Muhammad bin Salman bardzo kocha albo nie kocha Bidena. To są wszystko informacje wie, z mediów takich typu pudelek, typu CNN, typu jakaś telenowela, że ktoś kogoś bardzo znielubił, a ktoś się na kogoś obraził. Bo tak naprawdę chodzi jak zawsze o realne miliardy, setki miliardów i biliony utopione w inwestycje. Chiny są wiarygodnym klientem na ropę z Półwyspu Arabskiego i przewidywalnej przyszłości następnych kilkunastu lat co najmniej wbrew idiotom wieszczącym rewolucję zieloną i globalne ocipienie nadal tak pozostanie, bo ropa jest najpewniejszym, najstabilniejszym źródłem energii na planecie Ziemia i na razie nie widać żadnych jej funkcjonalnych zamienników. Po prostu. I tak, tak pozostanie. I Na razie my mamy głównego klienta w Azji. Chińczycy kupują coraz więcej, próbujemy ich okiełznać, ok. równolegle wdrażamy w Arabii Saudyjskiej problemy, różne projekty zielonej energii, wielkie lustra i zbieranie energii słonecznej, wielkie farmy energii wiatrowej i będziemy być może eksportować tę energię do Europy. Wszystko rozważamy, żeby znaleźć się w tym nowym świecie w odpowiednim miejscu, bo wiemy, że mamy dużo słońca, tu jest gorąco, 60 stopni w cieniu, tak, słońce wali nas prosto z góry, tak pionowo, no to możemy te panele poustawiać, żeby generowało energię. Na razie ropa wygrywa. Może za kilka lat, kiedy będą nowe technologie magazynowania i przetwarzania energii słonecznej, elektrycznej, to się zmieni. Na razie nie porzucamy ropy, wydobywamy ją, lukratywnie sprzedajemy Chińczykom, które są naszym największym klientem rosnącym i budujemy równoległe kanały zielonej energii, bo tej też mamy w wbrud. Słońce wali tutaj przez trzy czwarte roku prosto w czoła musimy się chronić przed tym słońcem, bo jest za gorąco. Także rozumiem, że w, w oczach Muhammada bin Salmana przewerbowanie się na wschód do swoich najnowszych klientów nie jest takie głupie. On nie przerywa wszystkich ścieżek wiodących do Waszyngtonu. Co prawda, nie odbiera telefonów od Bidena, ale jednak wciąż jest wiarygodnym partnerem świata zachodniego. Także no, znajdujemy się w epoce przejściowej. Być może spadną bomby na Riyad, być może będzie przewrót, być może zmienią się władze w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich, być może zablokują CUS. być może Europa w ogóle nie będzie miała dostępu do ropy naftowej z importu bo już wysadzili przecież dwa główne rurociągi z gazem ziemnym, to tylko teraz wystarczy zablokować Suez i w ogóle w Europie nie będzie paliwa. Być może tak. No ale jeszcze to wszystko przed nami. Rozumiesz, że w najbliższych miesiącach rozegra się bardzo wiele ciekawych scenariuszy. Tak, czyli zmiany są epokowe, to już widzą wszyscy. I pytanie jeszcze do naszych słuchaczy jest takie, czy czekamy, aż sprawy się rypną, czy zaczynamy już teraz. Przeciwdziałanie. Ja polecam to każdemu własnej refleksji. Co może zrobić, w jakim zakresie, ile to może kosztować pracy, pieniędzy, wysiłku. Zawsze coś można zrobić. Zawsze można zrobić mniej, można też więcej. To już każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć tutaj samodzielnie. Ja zachęcam do do refleksji, takiej prostej, ekonomicznej, organizacyjnej i po prostu gospodarskiej. Z mojej strony to już wszystko, także proszę, coś jeszcze masz do, do sprawy z, z bieżących ostatnich dni, to proszę. Ja tylko Ci dodam, że najważniejszym, dominującym wyznacznikiem tych całych zabaw objawia się całkiem jasno już ten Główny wektor, czyli dolar, Stany Zjednoczone kontra reszta świata, czyli chylący się ku upadkowi hegemon kontra cała reszta. No głównie Chiny z brics -ami. i to jest mnóstwo ludzi, bo to jest dwie trzecie świata, zasadniczo, pod względem konsumentów. Olbrzymia ilość, potencjał gospodarczy, brak oporów tego typu jak zieloni w Europie mają, bo Chińczycy nie mają żadnych skrupułów w zakresie korzystania ze środowiska. Nie pochwalam tego z całą pewnością. Natomiast też trudno pochwalić tego typu dewastacyjną politykę jaka ma miejsce w Europie, gdzie w przeciągu tam kilku lat Wszyscy mają się nagle przestawić technologicznie na inne źródła. Nie jest to możliwe, wiadomo, to jest polityka na lat 30, 40 czy jeszcze więcej. I nie tym sposobem. Okazało się, że to czyste powietrze zamieni się niebawem w coś takiego, co nie nadaje się do oddychania w wielu miejscach w Polsce. I, I nie będzie to do pozazdroszczenia przebywanie w takich właśnie rejonach o, o trudnej konfiguracji terenu albo o dużym zagęszczeniu tej tak zwanej niskiej emisji. No ale cóż, takie mamy warunki, taki mamy klimat, no i w związku z tym musimy sobie z tym jakoś poradzić. No tak, jesteśmy. Ja w typowej strefie przejściowej i będziemy z tymi wszystkimi kataklizmami musieli sobie poradzić indywidualnie jako klienci dużych diabłów, dużych szatanów, którzy są czynni, jak mówi prezes na zapleczu. No bo w tej sprawie ewidentnie są czynni wielcy szatani i no i trzeba dużego wysiłku, żeby ich postudiować. Nie jestem w stanie stresić nawet kompendium tej wiedzy walki szatanów, ale z całą pewnością czujesz od rusiarki, no, że szatani się rozhulali ponad naszymi głowami i tutaj rządzą. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu, z każdej strony. A my jesteśmy w strefie tak zwanej umiarkowanej, przejściowej między jednym a drugimi, to daje nam ogromne perspektywy negocjacyjne i możliwości awansu, gdyby tym zarządzić prawidłowo, a jednocześnie stanowi to ogromny balast niebezpieczeństwa, no, że obciążą nas kosztami tej całej zabawy, no, a najważniejszym kierunkiem przecież jest oczywista Ukraina, która no, już się nam w lewa, zewsząd, na lokalne potwórko. na władze warszawskie jakby tak nie, nie dostrzegały tego zagrożenia i witały to z szerokim uśmiechem. Witamy, tak? welcome, I więcej chcemy tego badziewia. Tak? Mój Boże, no to jest czas, i teren przejściowy. Także broń swojego i do tego się ogranicz wedle zdrowego rozsądku na tych dzikich stepach przejściowych klimatów. Bo tu nie wiadomo, kto dokładnie rządzi, kto jutro wygra, jaka będzie dominująca strategia, jaki trend. Bo tak naprawdę strategii nie ma żadnej. Nie ma. Nie ma oficjalnej strategii państwa polskiego. Są doraźne ruchy, powiedziałbym frykcyjne, różnych frakcji, które nie mają się nijak do niczego. No i tym błogosławieństwem zakończę dzisiejsze kazanie, bo chyba wyszedłem poza ramy dopuszczalności. Do nie wiem, czy to jutro przepuszczą filtry i automaty. To w, ja już nic nie będę dorzucał, bo oczywiście y, po, po takiej przemowie końcowej to, to, to też parę pomysłów mi się y, przypomniało, ale może już dzisiaj nie. Zostawmy sobie to na y, kolejny y, raz, na kolejne spotkanie, które y, będzie albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. Najpewniej za dwa tygodnie, bo po takim czasie to już można sobie y, omówić kilka spraw, bo wydarzenia, które się dzieją w tenże sam dzień to niejednokrotnie mają tak nieprzewidywalne skutki, że y, trudno sobie to y, po prostu poukładać i dopiero kilka dni y, pogłębionej lektury jest w stanie wyjaśnić, y, co się właściwie zdarzyło i do czego to zmierzało. A tak z, z godziny na godzinę to, to nie jest możliwe. Ale tutaj chodzi zasadniczo o pewien y, bardziej stabilny ogląd świata, to nie, nie o chwilowe sensacje, czy takie, czy inne rury się zatkały, czy odetkały, tylko o to, jak to wpływa na nasze życie codzienne, na nasze decyzje życiowe, które mają nam ten Westpadu uprzyjemnić nieco i ułatwić, użyć w, w tej wędrówce pośród tak no, wspaniałych wirtuozów polityki i gospodarki. Nie chcę się martwić, ale zagęszczają się sygnały, że schodzimy do podziemia, do partyzantki. O, to jakieś nie, nieoficjalne rzeczy? Nie, no to ja Ci mówię swoje, streszczam swoje osobiste. Obserwacje z dnia bieżącego, z naszych rozmów, z, z tego co się dzieje na rynku i tam tej całej paranoi pornograficznej w mediach. No, schodzimy... no to zdecydowanie jest to ujęcie partyzanckie. Schodzimy do, do podziemia i, i mam wrażenie, że nasze kolejne rozmowy będą dążyły właśnie w tym kierunku takiej... Takiej mowy szyfrowanej. Tak, bo jeżeli to, co nasz premier tutaj proponuje w, na forach unijnych z dużym naciskiem, no to te ta tego już chyba nie puszczą. <śmiech> Zobaczymy. A po jakimś czasie... Okazuje się, że i kanał może zniknąć i w ogóle nie było śladu i w ogóle kto miał Zeza? Czy ktoś w ogóle coś widział <śmiech> i tak dalej? Kurde, znowu, znowu, chyba ujrzałem przyszłość w Krzywym Zwierciadle i to mnie bardzo niepokoi i przeraża, bo no bo ja nie chciałbym być złym prorokiem. W tym znaczeniu, że wiesz, zobaczyłem przyszłość, przeraziłem się, opowiedziałem, a potem to się wydarzyło. No kurde, dwa razy musiałem cierpieć. <grym> Trauma, no. Bym <grym> wolał także zobaczyłem, a to pan się pomylił, pan ma krzywe oczy, tam patrzy na boki, to damy panu okulary korekcyjne, o, teraz wszystko jest jasne, taka piękna perspektywa tęcza na, na horyzoncie. Proszę Pana, wszyscy szczęśliwi. No, tak bym wolał. No, ale no, jakoś to się nie realizuje. No cóż, y, na nauczyliśmy się czerpać przyjemności y, z innych rzeczy, z codziennej pracy, z pokonywania y, nieustających nowych trudności, które nam y, tutaj rządziciele organizują swoiste gospodarcze ścieżki zdrowia. Także, także to tylko właściwie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni i tak dalej. Wszystkie te powiedzonka jak najbardziej się teraz aktualizują. No, jeszcze nie tak dawno była siekiera motyka piłka szklanka. Także nie wiem, czy to tego sezonu będzie grane znowu, czy, czy akurat inne figury wejdą do gry. Zobaczymy, zobaczymy. No, ale wiesz, ty się śmiesz, ale siekiera, motyka, bimber, szklanka i te inne rzeczy to się bardzo przydają w życiu codziennym. To, my już jesteśmy najwyraźniej po godzinach i to. <śmiech> <epocha>. <śmiech> Także. <śmiech> ja byłem dzisiaj w nami o ciebie dronki i mój, mój towarzysz niedoli. W kolejce był przede mną, wykupił ostatnią siekierkę z rabatem. Taką, taką, właśnie taką siekierkę, taką miniaturową, taką krótką, nie wiem, no, 30 centymetrów. No polecam, ta, którą sobie tak to polecam. Do rozpalania ogniska, taką wiesz, kieszonkową, tak. nie? Zawieszasz upaska i to niezbyt dużo waży, tam 800 gramów to sobie przeniesiesz nie? I to na tym można uciąć parę gałązek tamto I wykrzesać ogień, i to taka uniwersalna się wbić gwoździa, no to, to super jest sprzęt, no i to mi, to mi ją wziął ostatnią sztukę. I sam myślę, że jednak ludzie to, to są przebiegli, bo wiedzą, co jest warte, co można wziąć, a co jest bez sensu i tego. No i ja mam no takie. Ja byłem dwa tygodnie temu w podobnej sytuacji, bo chciałem nabyć yy, przeciwnie nie małą, lecz dużą siekierę z, z rozłupywakiem. No to jest taki <śmiech> obuch poszerzany i wyobraź sobie, że w całym mieście nie było nigdzie. Oprócz takich jakiś wycudowanych plastikowo-stalowych za 450 złotych jakiejś wydumanej firmy. A chciałem taką prostą, że trzonek jest drewniany i ta część oczywiście główna, metalowa, nie jakaś powlekana czymś tam dziwnym. No i nie było nigdzie. Trzeba było czekać cały tydzień, aż się pojawiły w mieście siekiery. Jest to ewidentny znak, że sprawa rąbania drewna wchodzi do zajęć codziennych szerokich rzesz obywateli, którzy przynajmniej mieszkając w miejscowościach mniejszych czy w pobliskich jakimś zalesieniom jak najbardziej wykorzystują to w ilościach, które przez handlowców nie były do przewidzenia. Ja Ci podam jeszcze jeden typ inwestycyjny, a może nie wiem, policyjny, bo jestem absolutnie pewien ze znajomości drzewostanu Rzeczpospolitej Polskiej, no że te projekcje rządowe, no, tutaj tyle, tyle gazu i tyle węgla i tyle drewna i tak dalej, okażą się nieaktualne, bo tak, w grudniu, styczniu, w lutym lasy państwowe zarejestrują znaczny ubytek nieuzasadniony drzewostanu. Bardzo możliwe i y, prawdopodobne. I to jest nieunikniony skutek polityki ostrożnego bankiera, który zaleca dekarbonizację w kraju, który, mającego jednocześnie największe zasoby węgla kamiennego i brunatnego w Europie i, i największe per capita i per kwadrat meter, per square kilometr zasoby lasów do wyrębu. Wnioski pozostawiam każdemu indywidualnie. Moim zdaniem są one nieuniknione, a biorąc pod uwagę morale służb policyjnych, wręcz pewne drwale hmm. proletariusze wszystkich krajów, drwale Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, łączcie się drwale drwijcie z władzy to jest ja, ja nie przyklaskuję i nie zachęcam, ja tylko mówię co się stanie to po prostu się wydarzy, więc kubik sześcienny, który nagle przed rokiem dramatycznie podrożał, obecnie troszeczkę tanieje będzie miejscami dużo tańsze około połowy no, każdy spekulant to wie, że u zaprzyjaźnionego handlarza, towar jest o połowę tańszy. No ale nie wys wysezonowany. Jeżeli masz działkę i jakieś tam zadaszenie, to dwa lata poleży i wyschnie. Także będziesz miał opał na następne kryzysy energetyczne. Taki kraj, taki obyczaj, takie. Ja już słyszałem, że można węgiel kupić u listonosza, znaczy załatwić można. Także są różne możliwości. Tutaj będziemy nowe zawody, nowe specjalizacje trenować. Zachęcam do pomysłowości, bo tutaj sytuacja nas bardzo nam pomaga, że tak powiem w tym temacie. A spekulanci na pewno zarobią. A jeżeli chodzi o prostodusznych, normalnych ludzi, to no to... Będą mieli podgórkę. Jest trudny okres przed nami, kochani. No jest y myślę dekada. Na całym świecie jest dekada wiatru w oczy wszystkim normalnym ludziom, którzy chcieliby żyć po Bożemu. Niestety, nie da się. I, i ja jednak muszę pocieszyć publiczność, bo ja jestem y, optymistą, czyli zwolennikiem apokalipsy. Ja grybnie raz, a do, dobrze, to po prostu szybko się to <kluzny> poprzewraca. No i będzie trwało krócej. Te bóle zostaną skrócone. Być może, ale nadal nie będzie to otoczenie dla normalnego człowieka, który prostodusznie myśli, że to, czego go uczyli w szkole, to jest prawda, że trzeba każdemu mówić 100% tego, co się myśli, że trzeba wszystko napisać na papierze, że trzeba być uczciwym, rzetelnym wobec każdego syna, który stanie ci na twojej drodze. Rozumiesz? Niestety, te czasy się skończyły i najbliższe lata nie wróżą rychłego powrotu do tej normalności. Przykro mi to mówić, ale tak jest i tak pozostanie, jestem tego w 100 pewien. Jestem troszkę większym optymistą, ale to czas pokaże. Zobaczymy, jakie tempo erozji i jakie tempo później powrotu do, do normalności. Scenariusze mogą być różne. Oszołomów na najwyższych szczeblach władzy nie brakuje, więc i takie sytuacje trzeba brać pod uwagę. Natomiast y, dzień codzienny, z którego można być zadowolonym, jest niesłychanie istotny i polecam każdemu, żeby zadbać o to, co tworzy nasze życie, czyli o chwilę obecną. On nie zapomina, że ci na górze to są twoi wrogowie i chcą ci zrobić krzywdę. Tak. Pamiętaj o tym, że jesteśmy w ogromnym stadzie nieświadomych milionowych owiec, które doświadczają osaczenia przez stado kilkudziesięciu, kilkuset drapieżników, które się do tego stada dobiera. Nas są miliony, a tych drapieżników tysiące. One krążą wokół stada, te wilki. Jak się do nas dobiorą, to no to pojedyncze jednostki mają małe szanse na przetrwanie. Dobrą metodę stosują bawoły i w ogóle bydło rogate, także antylopy. Krążą w kółko, małe do środka ustawiają, natomiast duże samce biegają w koło w ścisłej kolejności, jeden za drugim, nie dopuszczając nikogo, ewentualnie któryś może takiego wilka Drapnąć ostrym rogiem. Także to są bardzo skuteczne metody wypracowane przez przyrodę. Oczywiście polecam. Rogami na zewnątrz. A rogami widziałeś... na zewnątrz. Rogami widziałeś... na zewnątrz. Nie tylko. Widziałeś... widziałeś tę metodykę w polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w praktyce. No nic ja się już tutaj nie chcę ten, nie chcę się tutaj rozczulać ani rozrzewniać nad yy, poziomem współpracy. Jaki tutaj panuje? Myślę, że są takie już momenty bliskie, że ta współpraca będzie musiała być silna, bo w przeciwnym razie zagrożone będą w ogóle podstawowe pozycje gospodarcze, życiowe, rodzinne i tak dalej. W związku z tym no, trzeba będzie po prostu coś zrobić i tyle. Tak, ale to nastąpi dopiero wtedy, kiedy tym baranom w środku ktoś poważnie zagrozi. Że kiedy się wystraszą, że za chwilę zdechną, nie będą miały coś rzeć, albo będą zamarzną. To dopiero w tym momencie nastąpi ta, ta reakcja Solidarności. Niestety, tak to się dzieje w dużych systemach socjoekonomicznych i Polska nie jest tu wyjątkiem. Chciałbym się mylić. Dobra, to już może na ten raz wystarczy. No, no nie wiem, czy bardziej była audycja budująca, czy, czy dołująca. Moim zdaniem trzeba walczyć, trzeba działać. Metody są również zdefiniowane tak samo, jak metody upadku są określone, tak samo metody zapobieżenia takiemu upadkowi również są zdefiniowane, bo to są wszystko stare socjologiczne sprawy można by rzec nawet plemienne. Chińczycy to opisali i w sztuce wojny i wiele jest też pozycji przez, przez wieki, które precyzują jak się ustrzec przed porażką. Oczywiście, żeby to zrobić też w miarę, w miarę etycznie, to jest zdecydowanie większe wyzwanie i wymagające znacznie więcej nakładów, siły i sprytu i niejednokrotnie umiejętności w zakresie walki takiej, czy innej, czy gospodarczej, czy jeszcze bardziej bezpośredniej. No ale to już może na, na inną audycję. Z mojej strony to już wszystko. Byśmy dzisiaj tak trochę może za mocno nawet polecieli. Wcale nie za mocno za naszą wschodnią granicą giną tysiące ludzi każdego dnia. No tak. I to trzeba mieć na uwadze. Ja rodziny tych ludzi spotykam w sklepie, rozumiesz? I różni się tym od całej reszty klientów supermarketu że ja z tymi ludźmi rozmawiam, bo chcę się z czegoś dowiedzieć. <głos> I po takiej krótkiej rozmowie dzisiaj no, trudne sprawy dostałem, to się... dostałem nagrodę w postaci takiej, że człowiek mi mówi tak, wie pan, bardzo dziękuję, za wszystko, co pan mi powiedział? A ja w domyśle sobie odczytałem, że jest pan jedynym, który w ogóle zrozumiał, co tu się kurwa, dzieje. Bo ja tu pracuję od kilku miesięcy na tym zlewozmywaku jako uchodźca ekonomiczny, wojenny. I wszyscy się zachowują tak, jakbym był z księżyca. A Pan jesteś, kurwa, pierwszy, który do mnie zagadał, jak człowiek. No i dziękuję za to, nie dlatego, że jesteś Pan bardzo piękny albo mądry, tylko dlatego, że w ogóle jesteś pierwszym okazem hobą sapiens, który do mnie przemówił ludzkim językiem. To znaczy tylko tyle, że my jesteśmy świadkami wojny, która się dzieje za, tuż za naszą granicą i żaden dolony polityk, ani żaden dolony obywatel tego rzekomego państwa z tektury nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje. Rozumiesz, co ja mówię? Tak, to są straszne sprawy i no yy, już ja już tutaj nic nie dodam, bo to już właściwie wszystko zostało powiedziane. No, tylko tyle. No, jesteśmy w końcu ludźmi, tak? Tak. Cóż, no, może y, następnym razem będzie więcej y, dobrych wiadomości, pozytywnych. Y, z mojej strony to już wszystko. Także ja y, uważam, że trzeba y, reagować i y, swoje sprawy życiowe prowadzić. Mając na uwadze sytuacje, które się rozgrywają na świecie coraz bliżej i bliżej i tą, że tak powiem, chęć polityków beznamiętną, bezlitosną i okrutną, która nas wpycha w różne coraz to większe problemy i to no, nie jest koniec tych problemów. No nie, Także może tak to zostawmy z taką chwilą głębszej refleksji, bo tak naprawdę to sobie człowiek tego nie jest w stanie wyobrazić. Co to znaczy, jeżeli w pewnym momencie bomba spada na dom i tego domu po prostu już nie ma i jego mieszkańców i ktoś zostaje sam, to już po prostu jest inny świat. No, mam nadzieję, że, że to nas nie czeka. Nie wygląda na to, abyśmy byli bezpośrednimi uczestnikami, ale na pewno będziemy świadkami tego i zachowajmy się odpowiednio do tej sytuacji. No cóż, tymczasem może do usłyszenia, przynajmniej z mojej strony. <głos> Następne odcinki będą chyba ciekawsze. Pozdrawiam. Szukamy czerwonego guzika propos.